Kalendarz adwentowy Inside Baseball, 18 grudnia. Co, szukałem dzisiaj e, słuchawek takich bluetooth, bo lubię mieć fajnie działające słuchawki bluetooth. Bluetoothu. Szukałem jakichś nowych. Powiem ci, że to jest najgorsza rzecz w ogóle. E, Co takiego? Próbowanie. Z... No Kiedy masz rzeczy, e, tanią elektronikę. Mhm. Niech kiedy chcesz wydać tam, nawet jeżeli chcesz wydać tam, nie wiem, ogromne pieniądze na jakieś elektronikę, no to zwykle sprowadzasz to do dwóch, trzech topowych producentów, ale kiedy mówisz, no to są słuchawki, jak wielka może być różnica z jakością. Mogą być, wiadomo, że najtańszy szans się zepsuje, albo będzie krótko trzymał na baterii, cokolwiek, ale takie ze średniej półki mhm. są spoko. Tak. Nie? Więc nagle pojawia się problem, że chcesz kupić coś ze średniej półki i opcji jest dosłownie 300. Jest dużo, no. Czasami I jedna firma w ma sposób... 10 różnych um, oczywiście, że tak. propozycji. JBL na przykład oczywiście, ma tak. chyba 8 różnych zestawów słuchawek. Oczywiście, że tak. I każda firma ma po tyle, więc jeżeli weźmiesz 30 film, każda razy 8, no to się z tego robi po prostu ogrom i teraz spróbowanie przefiltrowania tego i potem podjęcie jakiejkolwiek konsumenckiej decyzji jest prawie niemożliwe. Chyba najlepszym sposobem jest zapytanie się kogoś co mm -hmm. używa i tak dalej. Ja najczęściej szukam na Redicie, ale reddit też przecież jest w jakimś sensie sponsorowany, więc mm, powiem ci, że to jest bardzo ciekawy problem do rozwiązania. Jakby masz mnogość wyboru, ale generalnie nie masz gwarancji jakości. No I czasami ci... chyba wydaje się, że łatwiej jest zapłacić więcej, więcej, żeby ograniczyć swój jakby budżetem ograniczyć ilość dostępnych rzeczy. Trochę tak. Trochę tak, to znaczy najlepiej jakbyś znalazł firmę, którą lubisz i po prostu kupował ich słuchawki za każdym razem, aż wyjdą poza twój próg cenowy i wtedy szukasz firmy. Ta firma pewnie założyła pod firmę, która robi tańsze słuchawki i wtedy przerzucasz się na tamte. Także ja kupowałem ja słuchawki próbuję... Nothing, a teraz kupuję CMF, bo to jest ich firma, tylko tańsza. A, tu chciałem, ten. Chciałem, ten szukałem też ten Nothing, ale... Te Nothing są super. Ale... O, mogę je bardzo polecić, ok. tylko one bardzo podrożały, Ale także... Te NOTHING A? Nothing. Te podstawowe są bardzo drogie, te A chyba kosztują cztery stówy. Te takie tańsze trochę, nie? Możesz, możesz mi wysłać, jakie, jakie, jakie uważasz, że są spoko. Ja miałem chętnie. te pierwsze. Te podstawowe pierwsze. Musisz mi... Słuchaj, to piję. nie wiem, co no. to znaczy pierwsze. więc. No te pierwsze, że NOTHING. Potem były NOTHING 2. NOTHING 2A to były te tańsze. I NOTHING 3 teraz są. Dobra, kończmy... Kończmy, to, to skończmy ten temat, bo i tak się nic od ciebie nie dowiem. A, ale dlaczego? Nie, słuchawki są super, ja mogę o tym gadać. <grywy> ja kiedyś, kiedyś, kiedyś miałem tendencję, kiedy byłem jeszcze tanim studentem, albo świeżo po tanim, tanim studencie, kupować słuchawki takie tanie chińskie jakieś, które kosztowały około stuwy I one zazwyczaj, jak znalazłem dobrą markę, to kupowałem je, one wystarczały jakoś na pół roku powiedzmy i się psuły. Albo gubiłem jedną. I kupowałem te same, dopóki nie zaczynały być wyraźnie gorsze, że słychać było, że na czymś przeoszczędzili. Tak, no to ja też kupiłem parę modeli poprzedniego. To co chciałem powiedzieć Konrad, że pytanie się ciebie o polecanie, o polecanie modeli słuchawek, żebyś mi wysłał, to ty mówisz, to te pierwsze. Rozmowa z tym folobą jest taka jak tłumaczenie kierunków w mieście, mojej mamie. Ale one się dosłownie nazywają numerami. No widzę taki kiosk. O co ci chodzi Czekaj, No chcę, widzę taki sobie. kiosk czajesz i obok jest jest billboard no jak nie wiesz gdzie jestem w Warszawie jest kioska obok billboard. <laughs> wyślę ci linka na, na X No skręciłam tu w lewo tu w lewo przecież skręciłam. Mateusz ale one się nazywają tak to jest ich nazwa nothing 2 i nothing 3 to są nazwy tych słuchawek tak, ci tak. ale powiem. masz taki kanał na który możesz wysłać linka po prostu tak ale to znaczy że będę musiał szukać tego linka. No i widzisz. No i tak się tak się, tak się rozmawia. Fajn. Już, pro, proszę bardzo. I tak się rozmawia w tym Wrocławie. Tu są te, które mia miałem. <śmiech> miałem je bardzo długo. I wciąż tak naprawdę je mam. Wciąż nie są do końca zepsute. Ale zaczęły mieć troszeczkę problemów. I spadły mi wystarczająco dużo razy rozwalając się o ziemię, że stwierdziłem, że czas na nowe. A tu jest najnowsza no, wersja. No i... Zauważysz, że różnica między nimi jest 300 zł. <śmiech> A. Dobrze To jest to, co ja polecam. Okej. Okay. Um, I tyle. Jak będziesz chciał kupić, Dziękuję. wiesz. Wydaje mi się, że liderem ry rynku wciąż są Wasz Apple. jakieś Apple linki słuchawki? afiliacyjne Nie ma. Wydaje mi się, że Apple jest ciągle liderem rynku takich słuchawek małych, ale one kosztują dużo więcej jeszcze. No to ja w tej półce cenowej to znalazłem jeszcze jakieś inne, te, więc. Na naszym Discordzie jest dział technicznie. Gdzie, jak zadasz pytanie, co ludzie ci będą polecali rzeczy albo rozwiążą twój problem. Albo będą myśleli, że rozwiązali. <głosy> Także polecam. Jest, mamy, mamy bardzo aktywny i przyjazny Discord. Przynajmniej przyjazny dla mnie. Nie wiem, jak jest dla osób z zewnątrz.